historii. Ufo nad Bawarią. Obserwacje z lat 1973-1974. W przedalpejskim regionie, około 15 km od Rosenheimu, wznosi się znana góra widokowa Hochris. Do austriackiej granicy jest tutaj tylko parę kilometrów. Dwa wyciągi potrzebują paru minut, żeby wywieźć turystów do schroniska klubu Alpenverein. Okolica jest pełna wspaniałych widoków, a latem miejsce to jest chętnie odwiedzane przez masę turystów. 10 grudnia 1973 roku w księżycowej bezchmurny wieczór barman klubu Alpenverein, pan Friedrich Lenartz lat 33 oraz woźny pan Peter Zettel lat 29 siedzieli przy kolacji przez wielkie panoramiczne okno mając widok w ciemną noc. Nagle około 20.30 pan Cetel zauważył silne czerwone światło na górze Geigelstein. Odległość od tej góry wynosiła około 8 km. Z początku myśleli, że to jacyś zagubieni narciarze starają się o pomoc, zapaliwszy magnesowe race, albo że to płonąca chata. Także śnieg wokół świecił w czerwonym świetle, powiedział później pan Lenartz. Tego wieczoru widoczność była wspaniała. Tylko z południa wiał lekki wiatr. Lenartz i Cetel wyjęli lornetki. Zeiss i Kon 10x50 oraz 12x50 otworzyli okno i zaczęli się przyglądać temu dziwnemu światłu. Zaskoczenie było tym większe, że nie mogli znaleźć jakiegoś wytłumaczenia. Zaczęli się zastanawiać, czy nie doszło tam do katastrofy lotniczej. Obszar ten leży tylko parę kilometrów od korytarza powietrznego, który prowadzi do monachijskiego lotniska. Przy dłuższym wpatrywaniu się w obiekt obaj byli przekonani, że to coś bardziej przypomina helikopter. Leonard, który w wojsku 4 lata służył w marynarce jako operator lotów, był zdziwiony, że nie może obiektu prawidłowo zidentyfikować. Obiekt wyglądał jak postawione jajko. Górna połowa przypominała przeźroczystą kabinę, Wokół dolnej kręcił się pierścień kolorowych świateł. Lenartz określił wielkość obiektu na 9 na 12 metrów. Mężczyźni myśleli nadal o katastrofie samolotu z silnymi lampami oraz włączając i wyłączając oświetlenie budynku starali się zwrócić na siebie uwagę, jednakże bez skutku. Po tych manewrach Lenartz usiadł za swoją radiostacją i wysłał sygnał SOS. Swoją 15 metrową anteną umiał obsłużyć okręg 300 kilometrów. Zakres częstotliwości obejmuje od 27,215 do 27,275 MHz. Zgłosiły się trzy stacje, lecz nie mogły w żaden sposób pomóc w rozwiązaniu tej zagadki. O 20.50 Leonard zdecydował się wystrzelić czerwoną racę w kierunku obiektu. Zasięg tej racy szacuje się na 300 do 400 metrów. Krótko po wystrzeleniu okazało się, że obiekt zareagował na ten sygnał. Zaczął powoli wznosić się do góry, a jego kolor stał się intensywniejszy. Po 4-5 minutach obiekt wzniósł się na wysokość 200 metrów od lądowiska. Obiekt cały czas emitował czerwono-matowe światło, tylko jego górna połowa pozostawała w żółtym odcieniu. Mówił Leonard: Nagle to coś zaczęło przyspieszać i stawało się coraz większe. Leciało dokładnie w kierunku chaty Hochris i obserwatorów. W tym samym czasie Lenartz zauważył mocne zakłócenia w działaniu jego radiostacji. Jego znajomi z Rosenheim i Monachium dziwili się, że nagle go tak głośno słychać, a jednocześnie pojawiały się jakieś szmery i zakłócenia. Usterki porównano później do przejazdu motoroweru ze źle ustawionym silnikiem. W ciągu 10 sekund obiekt przebył odległość 5-6 km. Teraz stał nieruchomo nad górą Klausenberg, w odległości dwóch kilometrów. Teraz, gdy był bliżej, widzieliśmy dokładnie jego obiegające czerwone światła, powiedział później pan Lennartz. Później świadkowie zgodzili się przy tym, że najbardziej spektakularne były te cztery rzędy pulsujących świateł, które wyglądały jak światła w dyskotece. Czerwone, zielone, niebieskie i białe w takiej kolejności od góry do dołu. Poruszały się odwrotnie do kierunku ruchu wskazówek zegara, bez żadnego wzoru, a jednocześnie wyglądało to spektakularnie. Potem, gdy obiekt dotarł do góry Klausenberg, zawisł tam na około pół minuty, żeby następnie zmienić kurs na prawo i zawisnąć w pobliżu Klausen Alpe. To schronisko znajduje się na terytorium Austrii i zimą jest niezamieszkałe. Dwie, trzy minuty później świadkowie zobaczyli, jak jajowaty obiekt znajduje się około 10 do 30 metrów nad grzebieniem górskim łączącym Klausenberg i Zinnenberg. Tymczasem zakłócenia radiostacji jakby trochę zależały na intensywności, ale i tak kontakt ze znajomymi był bardzo słaby. Wtedy też pan Leonard wyłączył radio. O godzinie 21 usłyszano skowyt na dworze. Otworzono drzwi z jadalni. W śniegu siedziała para Bernardynów, Barry i Suzy, Psiaki wyglądały na porządnie wystraszone. Co dziwne skamlały przed drzwiami z jadalni, chociaż te przez cały sezon zimowy nie są otwierane. Czy ten obiekt podziałał na nie tak, że nie chciały podejść do innych drzwi? Aż do 23.40 nic się nie zmieniło. Obiekt wisiał nadal w tym samym miejscu. Lenartz podjął decyzję o odpaleniu w kierunku UFO następnej racy. Także tym razem obiekt zareagował natychmiastowo. Okrył się czerwoną otoczką oraz zaczął się wolno wznosić i odlatywać w kierunku południowo-zachodnim. Pięć minut później zniknął z pola widzenia świadków, a gdy Lenartz jeszcze raz włączył radiostację, ta działała teraz bez zarzutu. Wydarzenia te opublikowano 13 grudnia w bawarskiej prasie. Dzień później podczas prowadzenia ustaleń dowiedziano się o innych obserwacjach. Brigitte Dexel i jej dwie koleżanki znajdowały się w poniedziałek 10 grudnia krótko przed zmrokiem w okolicy Cellerberg. Na niebie zauważyły pomarańczowy obiekt, którego w tym miejscu przedtem ani potem nie widziały. Gazeta z Rosenheimu otrzymała telefon od pana Cyfela, który ze swojego mieszkania na piątym piętrze obserwował wielokolorowe coś nad terytorium Hochris. Tego samego poniedziałkowego wieczoru następny świadek, pan Hoffman z Bernau, obserwował nad jeziorem Chimsey pomarańczowo-czerwone światło wielkości domu. Podobne spostrzeżenia doszły od narciarzy oraz pracowników kolejki linowej. Następne obserwacje UFO w tym rejonie miały miejsce 3 stycznia, w lutym, 29 marca oraz 17 sierpnia 1974 roku. 23 sierpnia 1974 roku w okolicy schroniska Riesen również doszło do ciekawej obserwacji. Pan Lenartz odwiedził gospodarzy schroniska Riesen, rodzinę Ramsauer. O godzinie dwudziestej pożegnał panią Ramsauer i wszedł do swojego samochodu, by trudną leśną drogą dotrzeć do swojego schroniska Hochris. Gdy samochód jego zniknął w lesie, pani Ramsauer popatrzyła w górę, gdzie na niebie zauważyła podłużny, podobny do balona obiekt, który znajdował się na lewo od schroniska Hochris. Obiekt prawdopodobnie stał lub unosił się nisko nad ziemią. Jego żółto-pomarańczowe światło oświetlało budynek klubu Alpenverein. Gdy tylko ochłonęła, zawałała swojego męża i dalszych członków rodziny. W trójkę obserwowali przez lornetkę te dziwne zjawisko. Obiekt musiał być blisko budynku, a swoją wysokością przewyższał go. Niestety między schroniskami nie było łączności ani telefonicznej, ani przez radiostację. W ciągu pół godziny, kiedy pan Lenartz był w drodze do swojego schroniska, obiekt widziano w trzech różnych miejscach wokół szczytu góry, Potem znikł. Następnego dnia pani Ramsauer udała się pieszo do schroniska Hochris i opowiedziała Lenarcowi o dziwnym obiekcie. W dwójkę udali się na poszukiwanie możliwych śladów i chociaż dość szczegółowo obszukali owe miejsca, nic nie znaleźli. Tym razem nie wystąpił elektromagnetyczny efekt. Poprzedniego dnia w czasie obserwacji pani Lenartz była w schronisku i nic nie zakłócało odbioru telewizji. W ciągu następnych dni parę razy na niebie obserwowano jasne światła. Także rodzina Ramsauer była świadkiem przelotu dziwnego światła. Pewien rolnik z miejscowości Frasdorf ries opowiedział członkom miufonu, że obserwował ów obiekt i że wyglądem przypominał on dwa złączone za sobą talerze. Wielkość szacował na połowę średnicy księżyca, co przy odległości 3 km daje około 13 metrów średnicy obiektu. Po paru minutach obserwacji obiekt zniknął z pola widzenia dziesięciu świadków. Niestety członkom mufon nie udało się wybrać na miejsce lądowania obiektu. Bardzo silne opady śniegu w grudniu 1973 roku uniemożliwiły ekspedycję na szczyt Weitlanderkopf. Region ten znany jest z wielkiej ilości jaskiń, wielkich głazów i ogólnie uważany za trudny dla turystów. Tektoniczne wahania, jak na przykład w Dolinie Wiedeńskiej, gdzie obserwuje się wiele dziwnych świateł na niebie, w tym rejonie jednak nie występują. Różnorodność obserwacji i obiektów z regionu alpejskiego i obserwacji poczynionych na całym świecie nie pozwala na wyciągnięcie jakichś wspólnych wniosków lub powiązań. Źródło Mufon CES Opracowanie Arek Czytał Ivelios